Witam Panie, Panią Sylwia, Panie Radny jak i wszystkich Panów Radnych. E, na podstawie dyska obecności stwierdzam uchwałę. mocność dzisiejszych obrad, otwieram porządek 62. sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2013 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci pytania interpelacje. Czwarta rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach A. Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla Jednostki Urbanistycznej Kowary Centrum B. b Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla Jednostki Urbanistycznej Kowary Centrum C. 4. C. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla Jednostki Urbanistycznej Kowary Centrum B1. Punkt piąty, sprawy różne. Punkt szósty, zamknięcie sesji. Kto z, pań, z Panów prawnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do. Ciędno. Pytania i deklaracje. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania? Eee, proszę. Panie Przewodniczący, mam pytanie tak. dotyczące przygotowywania uchwał do, na posiedzenie rady. Ja po raz drugi otrzymuję członkową uchwałę, o której Pan wspominał dotyczącym do KOWAL Centrum B. Centrum C, jak i szczątkowo, tak tak mówiąc, o niepełnym, niekompletnym uchwałę Centrum B1, ponieważ tutaj pisze, że y, przystępują do sporządzenia momentu, y, paragraf 2, granica obszaru objętych obiekt, planem przestrzennego, y, plan przedstawionym na mapie w skali 1 do 10 tysięcy stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Ja takiego załącznika nie posiadam. I uważam, że zgodnie z ustawą posarzą w gminy gminnym później regulaminem gminy jak i statutem te uchwały są przygotowywane w sposób nakoliczny, ponieważ na posiedzeniach Rady Gminy powinny być one kompletne dla każdego radnego, żeby mógł powiedzmy z nimi procedować i podejmować co stosowne decyzje. Dziękuję. To jest taka uwaga co do przygotowywania uchwał na posiedzenie Rady. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze jakieś kwestii? Proszę. Szanowni Państwo, ja chciałem się odnieść do, dodać pytania, do tego, to zadałem w pytaniach interpelacjach. Z racji tego, że nie poruszał do tego na sesji, bo uważam, że sesja nie jest miejscem do załatwiania takich spraw, aczkolwiek sprawa ta została, że tak powiem wyciekła do mediów, tak to nazwę. Wypowiedzi są także w jednej z lokalnych gazet. Wypowiedź tutaj jest skierowana ze strony pana radnego Zbyszka Piątka, tutaj jest akurat inna na z radnego Zbyszka Soboty, ale to nie o to chodzi. Wypowiedź jest na temat y, dróg w Krzeczynie. Y, ja chciałem się tylko odnieść do tego, dlaczego nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego inwestycja związana z modernizacją stadionu, jedna z 13 inwestycji z projektu budżetu na rok 2014 jest porównywana do budowy dróg na Krzeczynie, bo tego nie potrafię zrozumieć. Jest 12 innych inwestycji, które są także wpisane w budżet i do tych inwestycji nikt się nie odnosi, nie odnosi się Pan, Panie Zbyszku. Druga rzecz jest taka, ja pamiętam osobiście tak samo, jak pamiętają niektórzy Radni, byliśmy na wielu spotkaniach Komisji Sportu, jak i Budżetu w sprawie modernizacji stadionu. Pan jak najbardziej wykazywał tak samo aprobatę, że to faktycznie te krzesełka muszą powstać, ta modernizacja stadionu musi powstać i po prostu nie rozumiem, dlaczego to jest taki atak, że kosztem modernizacji stadionu miejskiego w Chubara Yy, nie, nie będzie dróg na Krzeczynie. Mam wrażenie, że te dróg już dawno były, tylko mam wrażenie, że to tylko to wnioskował, Bo naprawdę można było przyjść na każdą komisję budżetu, czy każdą komisję komunalną, zgłosić jakiś problem. Sam apel, ja rozumiem, że Pan składał dwa apele w ciągu swojej kadencji i uważam, że no, mieszkańcy mogą do mnie apelować, ja powinienem wnioskować, to jest takie moje zdanie. Yy, my żeśmy za tą trybuną, że tak powiem, za tą modernizacją stadionu chyba, nie wiem, chodzili, robili spotkania, chyba za dwa lata bodajże. Przechodził zarząd, przychodzili kibice, za przeproszenie walczyliśmy wręcz o tą trybunę i porównywanie naprawdę tej, tej jednej inwestycji do drugiej to jest jak porównywanie piernika do Biatraka, bo to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest jedna z inwestycji, która jest, nie podważamy w ogóle inwestycji na Krzaczynie, to jest rzecz faktycznie ważna, ale na dzień dzisiejszy jest nieosiągalna w tym sensie, że tam jest niedokończone inne inwestycje, co nie skończone, żeby ta droga powstała. Tam potrzeba najpierw podłączyć ludzi do kanalizacji, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Więc porównywanie po prostu i to wypowiadanie się na zasadzie, że kosztem, że rada na przykład Yy, Chcę krzesełka zrobić kosztem drogi na krzeczenie, no to jest trochę w porządku, moim zdaniem. Dlatego mówię o tym na sesji, bo zostało to poruszone w mediach, a nie prywatnie w moim towarzystwie poza sesją. Proszę bardzo. No więc chwilę ja... ja dzisiaj ma to powiedzieć, bo to yy, akurat y, ja jestem również na czytałkami na sesji, ja nie, żeby nie było mi że, że nie jestem. Natomiast to by z tego, że nie trzeba na na i masę mieszkańców, nawiedziła mnie w tym momencie na i spowodowała yy, to, że dowiedzieli się, nie wiem kto on posa. do tej gminy, i nie będzie mówić, To, przepraszam, Dziękuję przepraszam bardzo, głosem, to może wyjaśnij. ja, w momencie, może ja się ja też odniosę do jednego zdania Pana Radnego Piątka. Chciałem Panu powiedzieć, że na zasadzie artykułu nie powstanie żadna napisza, żadna rura ani nikt, bo rura, która została położona przez do to nie powstała w wyniku artykułu, w nowinach, w innej Gazety, tylko w wyniku zgodnie z Panem Prezesem KSWiKA, który obiecał w momencie przyjmowania targ przez Gminę Kowary, że e, wtedy e, ta Rura i ta część inwestycyjna przestrzeni powstanie, także to nie powstało w wyniku żadnego artykułu nowiny niemieckiej. Bardzo proszę Pana. Ja Jeszcze tylko się odniosę, bo wiem, że Krzysiu się zgłaszał tak samo, ale ja chciałem się odnieść do wypowiedzi. Panie, Panie, Panie. Panie. ja mam jeden wniosek, żeby przestrzegać porządku. Znajdujemy się w punkcie pytania, interpelacje Azus Radnego ochrony. Nie padło pytanie do danego piątka, także tłumaczenie się z artykułu w gazecie nam na razie, że przynajmniej nie w tym punkcie porządku punkt tą sprawę, więc może tam warto przenieść tą dyskusję. Ja sformułuję pytanie, Panie Przewodniczący. No Zanim je sformułuję, to jeszcze się odniosę i sformułuję pytanie, bo to są pytania i interpelacje. Z tego, co ja pamiętam, to na Komisji Komunalnej była Komisja Komunalna Objazdowa jeszcze nie w tym roku, tylko bodajże w poprzednim. Był wniosek Komisji Komunalnej o przesunięcie tego słupa energetycznego. Mam wrażenie, że to też był wniosek, że to dlatego, że był wniosek Komisji, to ten słup jest to faktycznie załatwiony, niekoniecznie przez gazetę. Drugą rzeczą, Krzesełka, to, to jest Pana wypowiedź, Krzesełka na stadionie są ważniejsze dla Rady Miasta niż zrobienie drogi na, dla prawie tysiąca mieszkańców naszej części miasta. To ja zadaję pytanie, dlaczego porównuje się, dlaczego Pan porównuje inwestycje na stadionie z inwestycją na przaczynach. to jest A szczególnie jeszcze do tego, Sparky, bo, co mamy, tak, bo tak naprawdę nie drugiej, do drugiej, który jest pewnie, a prawda? To już pewnie nie będzie prawie, że tak na pewno zobaczymy. Dziękuję no, bardzo. Ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, odpowiem Panu Słuszkowi Mazurakowi na pytanie, które zadał. Powiem tak, postaram się, aby Pan otrzymywał wszystkie materiały, uchwały do następnego. Sytuacja ta, że Pani Sylwia nie wydrukowała, E, tych wszystkich stron Panów, e, to sprawa ma się w ten sposób, że te projekty uchwał już były raz na sesji e, i po prostu Pani Sylwia wyszła z założenia, że jeżeli ktoś będzie chciał po e, prostu mieć te dokumenty, no to się zwróci do niej czy ósnie, czy telefonicznie to dokumenty zostaną przekazane przez Radni, które przybyli dnia 3 grudnia na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i na których były wybrane te wszystkie trzy uchwały i, i, i którzy chcieli mieć ten materiał, te materiały zostały i wszyscy ci radni mają te materiały. Ja prosiłem Panią sobie, żeby kilku egzemplarzach wyprodukowała jeszcze tę uchwałę. Pani Sylwio, ja bym prosił, żeby dać Panu o to szkolenie, komplet Dziękuję Pani Proszę bardzo, czy ktoś ma pytania jakieś? Nie widzę Państwo, ja prosił o przekazanie dokumentów. Czy ktoś z Państwa yy, ma prośbę o to, żeby mieć kompletne te wszystkie dokumenty jeszcze? Yy, pięć minut przerwy, proszę. To jest obraz. jeszcze bez informacji, czy ktoś ma jakieś pytanie. Może... Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. Naszenie projektów uchwały yy, Uchwały w dniu 3 grudnia były omawiane na posiedzeniu Gospodarki yy, Komisji Gospodarki Komunalnej. Yy, zostanie... Uchwały nie zostały zaopiniowane. Mam przekazane. Pani Przewodnicząca że żeby przekazała. Każdy głosuje według swojego uznania. Jak do kogo dotarło tłumaczenie Pani yy nie zostało zaopiniowane w ogóle. Począć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania odnośnie e, pierwszego projektu uchwały? E, dotyczy to zmiany miejscowego planu Zawosławiania Przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum. Proszę bardzo. Widzę, przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary centrum, centrum B. Na podstawie obowiązujących przepisów z późniejszymi, na podstawie obowiązek obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie pierwszym, i paragrafie drugim, Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Kowar. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Toma Kto z Państwa z za przyjęciem projektu uchwały proszę o zagłosowanie dziękuję kto jest przeciw nie widzę kto się wstrzymał dziękuję Dziękuję jest za, że uchwała została podjęta przechodzimy do punktu czwartego B jest to projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary. Centrum 6C. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytanie odnośnie projektu uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę. 13 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki Organistycznej Kowary Centrum Część C. Na podstawie obowiązujących przepisów razy w Kowary. uchwala co następuje. Treść, treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, i paragrafie drugim, Paragraf 3. Wykonanie mniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Kowar. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie, bo upływie 14 dni od daty i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pełnośląskiego. Kto z państw jest za przyjęciem? jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu do c jest to uchwała. Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary w Centrum B1. Proszę bardzo, czy ktoś ma e, pytania odnośnie projektu uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę przesunięcia projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia. 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary mhm. dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum d 1 na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co ona następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie 1, paragrafie 2. Paragraf 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Koła. Paragraf nr 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. 5 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do, do punktu 5. Pani, proszę bardzo w sprawach różnych. Proszę o pani Panie państwo wiecie, ale chciałam e, oficjalnie poprosić państwa e, o tradycyjną, coroczną zbiórkę na spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi. Pani Sylwia zgodziła się przyjmować kwoty dobrowolne od państwa. E, termin ja, ja znam dwa różne. Myślałam, że Pan Burmistrz dziś będzie obecny i y, sko skontroluje te terminy, ale prawdopodobnie, skoro Państwo znacie też 18 grudnia, to pewnie to jest ten termin spotkania. I jeśli Państwo się włączycie w tą akcję, to bardzo dziękuję. O której godzinie Ja wiem, że o 17.00. Gdy Kubek. Tak, gdy chłówek informacyjnej. Pracujemy nadal nad projektem budżetu na rok 2014. Będzie też w tej sprawie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej o godzinie 17. Na posiedzeniu tej komisji będą omawiane organizacje pozarządowe, rachunki wszelkie związane z organizacjami. Następne posiedzenie Komisji Budżetowej jest w wtorek o godzinie 17. Także wszystkich członków komisji zapraszam na posiedzenie, ale także te osoby, które nie należą do komisji także za Panią przyszli i zapoznały się z projektem budżetu na rok 2014. Tak? Tak. Torej godzina 17, w godzina 17 komisja rewizyjna. Proszę bardzo. Ja może w kwestii informacyjnej powiem, że ostatnio już zwracam e, się do, do Pana Burmistrza po raz tury, e, o informację dotyczącą remontu Miejskiego Siatka kultury. Ale zapomniałem o jednej rzeczy, zwrócę się o to pisemnie, ponieważ na spotkaniu z dyrektorami jednostek e, usłyszałem taką informację, że blacha, która została wykorzystana do remontu w dachu budynku i przypuszczona do wszystkich obróbek e, blachackich na tym obiecie, e, najprawdopodobniej nawet grubości nie ma tej, która była zapisana. Dlatego zwrócę się teraz pisemnie dodatkowo właśnie tych wyjaśnień, bo już dotarły do mnie sygnały, że część wszystkich parpet, które. Na frontowej ścianie podróbkowego, to są a Tutaj w kwestii informacyjnej nie ma pana burmistrza, a w miarę razie to, to, to tak, polisę, tak. proszę, ja że to jest jedno złoży ale proszę pana. Ja chciałam podnieść pana przewodniczącego, żeby przypomniał radę, że 12 jest wyjazd z panem Lipińskim w sprawie projektów na lata 2014-2020 i że ktoś może mi się zainteresowany ktoś... z radą, aby. 12 jest takie spotkanie pierwszego rzędu no na następne lata wspólnych projektów Polska Czech, czyli Kowary, a miasto partnerskie na miasto w Chlawi. Jest pierwsze takie spotkanie w Obrzychu i informacji, które przekazał mi Pan Burmistrz, jedna osoba z Rady mogłaby pojechać na to spotkanie, żeby ktoś z Państwa miałby w tym dniu wolny czas, a byłby tym zainteresowany. Proszę oddać się znać do Rady. Proszę, Pani Chciałabym się przekazać informację, że no, będzie odbędzie się zgromadzenie w Związku Większych Krakowskich e, w sprawie utworzenia nowej spółki, ale również będzie ustalenie nowych stawek, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku. Posiadam projekty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do tego, żeby się zapoznał. Możemy porównać stawki, które są dotychczas z stawkami, które są proponowane od 1 stycznia. Stawki z śmieci. Tak, ponieważ, ponieważ na, na posiedzeniu komisji, może to powiem jakby wszystkim, bo wszystkich nie było, na posiedzeniu komisji Pan Mariusz Kubiak zadał mi pytanie odnośnie tego planu, któryśmy nie przyjęli e, przystąpienia do tego P1, e, że dostał informację, czy otrzymał informację, nie wiem, czy to przekaz był bezpośrednio od Pana Burmistrza, czy to był przekaz z mediów że Pan Burmistrz powiedział tak, tak, mi to Pan Mariusz przekazał, że dotyczy to rozbudowy parku miniatur, to trzeba rozdementować, że, że według mojej wiedzy ten, to, to, i to, co przedstawiła Pani Architekt, nam nie dotyczy, to rozbudowy par, parku miniatur. To jest kolejne przesłanie, które do mnie dociera jeżeli jest prawdziwe, to jest bardzo nieładne, Powiem to w sposób bardzo, bardzo grzeczny. Park miniatur mógłby się rozbud rozbudować e, na, że tak powiem, w Łące, która jest zaraz za jego ogrodzeniem, Niestety ten teren należy do Agencji Imienia Rynku Rolnego. Będąc radny do poprzedniej kadencji doprowadziłem prowadziłem między innymi, mogę się tym generalnie głośno pochwalić, bo wymieniam z osobą twórców, która doprowadziła do tego, żeśmy ten teren przekształcili z terenu przemysłowego na teren, który pozwala na taką inwestycję, czy na taką działalność, którą prowadzi. Pan Piasecki, czyli Park miniatur. jednakże teren nie należy do nas, a niestety przez, przez okres, ten od tamtego czasu, to jest okres około 5 lat ze strony Urzędu nie poczyniono wystarczających starań, żeby ten teren pozyskać i, i, i znaleźć sposób na przekazania na przekazanie tego terenu e, pod, dalszą, tak, pod dalszy rozwój czy rozbudowę parku miniatu. I dziwi mnie, mnie to, że ktoś powołuje się, e, mówiąc o tym projekcie, że to dotyczyło Zbudowy parku miniatur, to powiem głośno, że uważam, że to jest wielka nieprawda, tym bardziej, że e, Radni, ci, którzy byli na spotkaniu z, z Panią Architekt, przypuszczam, że żadnego takiego zdania nie usłyszeli, To tyle chciałem powiedzieć w tej kwestii. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciał jakieś kwestie powiedzieć. wypowiedzieć? Nie widzę. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie, za przybycie. 62 sesję Rady Dziękuję bardzo.